13 odsłonie Misterium Grozy. Dzisiejszego czwartkowego wieczoru wita Was w studiu akurat samotnie. Krzysztof Korsarz-Biliński, Michał Stonawski, no dziś niestety będzie obecny, ale tylko za pośrednictwem połączenia telefonicznego. Nie jest tu akurat tym samym jego wina w dzisiejszej audycji, ale raczej to mój brak czasu na zorganizowanie wszystkiego tak, jak powinno wyglądać spowodował, że no, audycja 13 nie mogło się obejść inaczej, musi być jakoś zwariowana. Dzisiejszego wieczoru, pomimo tych wszystkich niedogodności i trudności, mamy dla Was na pewno zbiór ciekawych informacji, ciekawych nowinek oraz wyjątkowych, wyjątkowych rzeczy związanych z naszym rynkiem wydawniczym. No ale o tym wszystkim za koleją. Nie zabraknie oczywiście też dzisiejszego wieczoru wreszcie po długiej nieobecności naszego korespondenta Tomasza Siwca, który opowie o trzech najnowszych książkach wydanych przez horror masakra, a więc Marka Grzywacza Bogini z nożem w dłoni, Karola Mitkę z jego książką Robiłem to z żywym trupem oraz zbiór opowiadań Liturgia Lugastwa. Współautorstwa właśnie Tomasza Siwca i Karoliny Kaczkowskiej. Tak więc na dzisiejsze Misterium Grozy zapraszam serdecznie, no a co w nim dalej już sami za chwilę usłyszycie. Audycję naszą dzisiejszą otworzył nie kto inny jak zespół April Ethereal i... Nie mogłem sobie nie pozwolić wspomnieć tej płyty, czyli płyty Al-Azif, którą ostatnio również wspominaliśmy na naszym fanpage'u facebookowym. Z płyty Al-Azif, utwór Behind the Wings of Cthulhu, to była dzisiejsza rozgrzewka, a rozgrzewka też związana z tym, że jak już wspominaliśmy ostatnio, na polski rynek wyszły i teraz już wreszcie ukazały się i są dostępne grzyby z Jugot Howarda Filipa, Lovecrafta. Wszystkich zainteresowanych tą książką odsyłamy na stronę Lastar Press, a my oczekujemy, oczekujemy na to wydawnictwo i kiedy już wpadnie nam w ręce, będziemy mogli o nim powiedzieć dużo, dużo więcej. A teraz zaczynamy już na dobre. Już w poprzednim Misterium Grozy wspominaliśmy książkę Macieja Kaźmierczaka, Zwierzyna. Właśnie jestem świeżo po lekturze tejże książki, tego zbioru opowieści i muszę powiedzieć, że takich książek naprawdę spotyka się w życiu raczej niewiele. Maciej Kaźmierczak jest młodym autorem, około 20-letnim, ale książka, którą wydał, świadczy o dużo bardziej przemyślnym sposobie myślenia i dojrzałości artystycznej. Tu akurat 20 opowieści, tych 20 niezwykłych światów, jak to nazywa sam autor, to literatura przesiąknięta na pewno klimatem grozy, ale grozy związanej... Hmm, Raczej ze przemijaniem, ze śmiercią, z tym, co człowieka dotyka na co dzień. Również z grozą związaną z szeroko pojętymi przeżyciami religijnymi, tak trzeba byłoby to ująć, bowiem bardzo, bardzo dużo miejsca, Maciej Kaźmierczak w swojej książce poświęca właśnie takim, można powiedzieć, rozmyślaniom religijnym. Sam mówi o tym, że jest to pewnego rodzaju fantastyka religijna i ta religijna fantastyka często przenosi nas w alternatywne światy, gdzie do tej pory istnieją jakby elementy naszej kultury, naszej religii, ale w zupełnie innym obliczu niż o zupełnie innym obliczu niż spotykamy się z nimi na co dzień. Zwierzyna to spora książka. Spora książka, ponieważ jest tam około 340 stron wypełnionych, jak już mówiłem, pewnego rodzaju mocną literaturą która nie jest łatwa w odbiorze, to akurat trzeba od razu powiedzieć. Nie mamy tutaj fabuły stricte przygodowej, nie mamy tutaj jasno określonego punktu A i punktu Z. Tu akurat można powiedzieć, że często Maciej w swoich opowieściach odnosi się może nie do samego horroru, co raczej do science fiction, ale science fiction przesiąkniętego właśnie tym nastrojem grozy, który znamy chociażby z takich filmów jak Obcy, czy też filmów związanych ze spotkaniami właśnie gdzieś we wszechświecie istot zupełnie odmiennych, albo też można powiedzieć często boskich. Mamy opowieści o sztucznej inteligencji, no i właśnie jedno z tych opowiadań jest tym, które chyba utkwiło mi jednym bardzo mocno w pamięci to opowieść o tym kiedy sztuczna inteligencja została stworzona przez człowieka ale właśnie ona posiada pewnego rodzaju jakby duszę a tą duszą jest wszystko to co w podświadomości człowieka było negatywne to było szukanie tak zwanego wroga doskonałego w tej opowieści sztuczna inteligencja wychodzi z umysłu człowieka, właśnie z jego aktu twórczego, ale przenosi ze sobą na świat realny tylko to, co w człowieku właśnie najgorsze, to jego sedno, walki, wojny, zniszczenia. No i tym samym człowiek, budując sobie sztuczną inteligencję, oddaje jej to, co w sobie najgorszego nosi, no a oczywiście tworzy tym samym właśnie wroga doskonałego, czyli kogoś, z kim będzie walczył, walczył no, trzeba powiedzieć, że chyba do własnego, smutnego końca. Wspominałem już w poprzednich audycjach, że książka Zwierzyna Macieja Kaźmierczaka to książka, która kreuje pewien wizerunek, jak ja tutaj śmieję się, choć to w obecnych czasach może być trochę takie gorzki śmiech, śmiech przez łzy, że mamy do czynienia z artystą terrorystą. Maciej Kaźmierczak właśnie przez swoją sztukę usiłuje przekazać mocne elementy, nad którymi warto się zastanowić w naszym codziennym życiu, ale też w takim życiu transcendentalnym. Cała otoczka mistycyzmu, jaka tkwi w człowieku, zostaje tutaj rozbierana na części i Maciek można powiedzieć z pewnego rodzaju właśnie terrorystyczną lubością lubi się Babrać właśnie w tych elementach, wnikać w nie, rozbierać na szczątki. No i z tych szczątek sami dostrzegamy, jaki wychodzi ponury i makabryczny obraz. Dużo, jak już wspomniałem, jest tutaj science fiction, dużo alternatywnych światów. Książka Macie Jakaś Mierczaka jest pewnego rodzaju też fantastyką surrealistyczną. Sam autor odnosi się tutaj do Toma Tomasa Ligotiego i jego teatro grotesko i wskazuje jako jedno ze źródeł inspiracji. Innym źródłem inspiracji jest także książka sklepy namonowej i Na Schulca. Te elementy są oczywiście w Zwierzynie też dostrzegalne, jednak Maciek kreuje swój jednak bardzo taki osobisty i bardzo wyjątkowy twór artystyczny. Chodzi też o to, że często u Maćka dużą rolę odgrywają sny, ale sny takie, które w, jednych, w jednym z opowiadań na przykład są rzeczywiście marzeniem, sennym, koszmarem, w innym z kolei są przerażającą, często brutalną rzeczywistością. To była taka sytuacja często, kiedy czytałem zwierzynę Macieja Kaźmierczaka, że brnąc dalej przez różne opowiadania, natykałem się na coś takiego, co wywoływało we mnie uczucie déjà vu. Czytam i mówię, cholera, nie wiem, czytałem to już wcześniej? Owszem, czytałem. Maciek wcześniej gdzieś w opowiadaniach wcześniejszych kamuflował elementy te, które pojawiały się w, elementach, w opowiadaniach następnych. To bardzo taki unikatowy według mnie styl, i coś niespotykanego na szeroką skalę w polskiej literaturze. Trzeba powiedzieć, że książka Macie Jakaś Mierczaka to właśnie po prostu wysoka literatura. Nie można jednoznacznie powiedzieć, że zwierzyna to opowieści grozy, to opowieści fantastyczne, science fiction czy jakiekolwiek. Inne. To też nie jest do końca stricte sam surrealizm, bowiem opowiadania przeplatają się różne ze sobą. Różne mają właśnie wydźwięki, różne fabuły, często powiedzmy bywają czymś w rodzaju przypowieści, co bardzo, bardzo mi, mnie urzekło w tej książce i każde opowiadanie jest tutaj silnie przemyślanym utworem. Nie ma tutaj miejsca na pewnego rodzaju niedopatrzenia. Maciek, budując te wszystkie utwory, ma pewien dar do Układania spójnych opowieści w świecie bardzo niespójnym, tak trzeba byłoby to powiedzieć. Często bowiem właśnie ta rzeczywistość, którą opisuję, wymyka się racjonalnemu osądowi, wymyka się właśnie temu, co dostrzegamy, tej re realizmowi, powiedzmy, i przenosi nas w bardzo senne i dziwne światy. Podsumowując, moje. Dywagacje na temat zwierzyny, muszę powiedzieć, że właśnie jest to książka, którą wszyscy fani fantastyki powinni poznać. To wydaje mi się jedna z tych najciekawszych pozycji, jakie ostatnio udało się na rynku polskim odnaleźć. Tu akurat jeszcze jest sprawa związana z wydaniem samym książki, o czym wspominaliśmy w wywiadzie z autorem poprzednim razem. Książka została wydana dzięki dofinansowaniu prezydenta miasta Kutna, co no, bądź co bądź jest pewnego rodzaju element, e, ewenementem na polskiej scenie literackiej, tym bardziej jeżeli chodzi o książkę z granicy właśnie szeroko rozumianej fantastyki, czy też grozy. Tym bardziej e, tu należy się Maciejowi Kaźmierczakowi większa uwaga, bo jak już mówię, nie tylko książka jest jakby wynikiem jego zainteresowań literaturą fantastyczną, jest też właśnie jak wspomniał wynikiem zainteresowań jego literaturą ludzi zupełnie jakby nie siedzących w środowisku literatury fantastycznej, fandomie czy, czy też w fandomie literatury grozy. Tym samym właśnie książka ta ma szansę zaistnieć poza pewnymi kręgami gatunkowymi i właśnie jest czymś, tak można powiedzieć, dużo bardziej ponad gatunkowym. I jak już też wspominałem, książka nie jest łatwa. Jest to lektura, nad którą należy przysiąść, należy mieć otwarty umysł i chłonąć, a jednocześnie z uwagą obserwować wątki, które się w niej pojawiają. Mamy tutaj też do czynienia z ostatnim opowiadaniem, w cudzysłowie, bo jest to w rzeczywistości pewnego rodzaju sztuka teatralna, dramat rozpisany na role i nawiązujący do jednego z opowiadań Macieja Kaźmierczaka, które już znaliśmy, chociażby z magazynu Brama, czyli opowiadania Narodziny Ostatniego Człowieka. Wszystko to oczywiście kończy się gorzką puentą na temat rodzaju ludzkiego, ale czym byłaby taka właśnie nasza egzystencja bez tego, gdyby mądrzy ludzie nie wytykali nam pewnych mankamentów? Dzięki książce Zwierzyna na pewno możemy spojrzeć na świat człowieka, na to, co zostało wybudowane, na to, co nas otacza, zupełnie innym i dość świeżym okiem. No i oczywiście na nas samych, na naszą własną wewnętrzną zwierzynę. Z pewnością ta książka będzie czymś wielkim i na pewno jest wielkim wydarzeniem w literaturze polskiej. Polecam więc Macieja Kaźmierczaka, Zwierzynę. Jako, że Maciej Kaźmierczak, autor zbioru opowieści Zwierzyna, wspominał o Brunonie Szulcie jako jednej ze swoich inspiracji, tym samym Bruno Schulz dzisiaj zawita również Misterium Grozy, a zawita za pośrednictwem projektu wydanego przez wydawnictwo Zoharum, o którym co i już wspominamy. Projekt nosił nazwę Bisklaweret kontra Bruno. I tytuł płyty Le Manicu. Jest to niespełna 40-minutowy jeden utwór oparty właśnie na inspiracjach prozą wspomnianego autora. Muzyka, no bądź co bądź, nie ma co ukrywać, bardzo, bardzo mroczna, ale bardzo również interesująca. Dziś chcieliśmy przypomnieć wam o tym projekcie i zarazić się fascynacją do niego. Jako, że wiadomo, nie mamy aż tyle czasu, aby całość się zaprezentować. Zresztą też nie o to tu chodzi, aby kopiować całość płyty. Ale wybrałem dla Was z tejże jeden z takich bardziej fascynujących fragmentów i myślę, że dzięki temu będziecie mogli poznać klimat, jakim operuje na tym wydawnictwie Bisklaweret, no i oczywiście zachęcić Was do tego, żeby gdzieś po te płyty w przyszłości sięgnąć. Tym samym macie akurat e, dzięki Misterium Grozy do czynienia z takimi perełkami w polskiej muzyce, o których no, nie ma co ukrywać, nie słyszy się często gęsto. Jak już wspomniałem, przed Wami bisklaweret, płyta Lemony Kim i fragment właśnie z tejże. Skoczy, skoczy, skoczy, skoczy, skoczy, skoczy, Ja jestem pod każdym gestem, pod każdym ruchem, dzisiaj ociążamy się ociążamy i wezmę. i weźmy, i siłek, i człowiek ma obraz podobieństwo manekiny. Na polskim, tym bardzo ekskluzywnym, można powiedzieć, rynku wydawniczym, poza wydawnictwem Lasztar Press, o którym wspominaliśmy ostatnio przy okazji wydania Grzybów z Jugot, y, Howarda Filipa Lovecrafta, mamy jeszcze jedno takie wyjątkowe wydawnictwo, którego książki są wydawane w sposób wręcz przepiękny. Ich y, są Podobnie jak książki Lasztar Press są ozdobą każdego księgozbioru osoby, która ceni sobie mroczną literaturę, tudzież literaturę okultystyczną. Wydawnictwem tym jest Zoas Press, związane również z wydawnictwem muzycznym Zoharum. Mając teraz w dłoniach ich ostatnią książkę, Fausta Stanislausa Erika Stenboka, Muszę powiedzieć, że myślę, iż zainteresowanie wszystkich grozomaniaków tym wydawnictwem powinno wzrosnąć. Jeżeli tym samym jeszcze można powiedzieć, interesuje Was również mocno ezoteryka, okultyzm i to od tej mrocznej, demonicznej strony, to ich wydawnictwa są dla Was jak znalazł. Mówimy dziś o Faustie z boka. Opowiadaniu, które nigdy nie ukazało się drukiem za życia jego autora, ale zostało odnalezione w maszynopisach, gdzieś w archiwum z tym boka we Włoszech. To opowiadanie właśnie pod tytułem Faust zostało wydane w formie noweli przez Zoas Press. No i dzięki temu możemy kolejny raz spojrzeć na mroczną historię paktu z diabłem, ale paktu czy ja wiem, czy do końca świadomego i takiego jakby ukartowanego. Myślę, że ukartowanego, ale z punktu widzenia raczej samego diabła. Bohater Fausta, mnich będący wcześniej, można powiedzieć, właśnie takim pewnego rodzaju Faustem, osobą, która... Pojęła całą wczesną światową wiedzę. Miała jakby niesamowite pojęcie o wszystkich rzeczach, jakie dzieją się na świecie, o wszystkich zagadkach matematycznych, zagadkach fizycznych itd. itd. Jednakże brakowało mu w tym wszystkim pewnego rodzaju miłości. Miłość została odnaleziona, ale odnalazła się w zupełnie innym świetle niż na to wszyscy możemy się spodziewać. Miłością tą był no, szeroko pojęty diabeł niosący światło, ale z jego przewrotną bardzo naturą. Sam bohater opowieści, tak jak też wspomniałem, nie jest kimś, kto z premedytacją podpisuje pakt z diabłem, ale kimś, kto raczej zostaje w ten pakt w pewnym sensie uwikłany. Opowiadanie Stenboka nie jest próbą jakiejś reaktywacji Fausta, nie jest też próbą dyskusji z samym mitem, jaki stworzył Goethe. Faust Stenboka to można powiedzieć w pewnym sensie opowieść grozy. Właśnie doskonale by tutaj się ten klimat sprawdzał z tym, że jest w nim jeszcze duża, duża dawka właśnie tego demonicznego, satanicznego okultyzmu. Przez to opowiadanie z Tenboka jest przesiąknięte mrocznym nastrojem, jest przesiąknięte cierpieniem, jest właśnie czymś, co myślę, wszyscy czytelnicy grozy doceniają i uwielbiają. Tym samym Faust z oprócz tego, że jest tym opowiadaniem bardzo Wyjątkowym, bowiem jak już wspomniałem, nie ukazał się drukiem za życia autora. Dodatkowo może być właśnie perełką na naszej półce z wyjątkowymi opowieściami, jakie wydaje Zoas Press. Wcześniej Zoas Press miał na swoim koncie kilka innych książek, ale tak jak już wspominałem, bardziej związanych z elementami satanicznymi. Carducci'ego Inno a Satana to poemat właśnie sataniczny, który został przepięknie wydany na czarnym papierze, srebrnym drukiem. Jest też w tej kolekcji naszego polskiego autora Bolesława Wójcickiego książka Diabeł. Oczywiście sam tytuł książki mówi, o czym będzie jej tematyka, no i mamy jednego z tych najbardziej współcześnie znamienitych okultystów i artystów Austina Osmana Szpara, Anatema Zosa. Te trzy książki poprzedzały wydanie Fausta z Ten Boka, i wszystkie z nich bardzo chciałem Wam polecić, jeżeli interesujecie się właśnie tematyką demoniczną, sataniczną, i tym samym, co tutaj dużo ukrywać. Książki te mają w sobie mocny potencjał grozy, a Faust, Faust będący ich pewnego rodzaju właśnie stricte literackim odwzorowaniem, to pozycja, która mogłaby śmiało istnieć na pół zanonii obok takich wielkich dzieł okultystycznych jak Zanoni, Balwer-Litona, czy też dzieł satanicznych jak Labas-Ismansa. Te dwie książki najbardziej kojarzą mi się z przypowieścią Stenboka i też z klimatem pełnym dekadentyzmu, bowiem jest przede wszystkim Stenbok znany jako hrabia dosyć no, poszlakowanej opinii, będący strasznym dziwakiem, opiumistą, alkoholikiem, no i przede wszystkim strasznym dekadentem. No cóż, dziecko swojej epoki, można byłoby powiedzieć, który poznał takich wielkich twórców tamtego czasu, jak Williama Butler-Jetza, czy też właśnie Oscara Wilda. Tym samym dla wszystkich, którzy interesują się nie tylko literaturą grozy, ale także właśnie literaturą piękną, bądź co bądź literaturą dekadentów, Faust jest pozycją wyjątkową i musową. Bez niego wasza biblioteczka z pewnością wydaje się być bardziej, bardziej pusta, a z nim z pewnością będzie dużo bardziej mroczna i ponura. Jak już wspomniałem, wydawcą Fausta jest Zoas Press, wydawnictwo z Gdańska, które możecie oczywiście doskonale prześledzić na ich stronie internetowej. Wydawnictwo, które myślę przypadnie do gustu wszystkim maniakom również twórczości chociażby naszego rodzimego wielkiego artysty i znawcy okultyzmu i mrocznych stron naszego umysłu Tadeusza Micińskiego. Wszystkie książki do zdobycia są również na stronie alchembria.pl. Tu w dziale książki mamy właśnie wszystkie Element, wszystkie wydawnictwa Zoas Press, a także kilka, kilka innych, które warto, myślę, poznać. Zapraszam więc Was na strony Zoas Press i Alchembri. No, a Faustem, Faustem myślę, że warto będzie się zachwycić. Nie. Przy okazji Fausta wydanego przez Zoas Press, Fausta Stęboka. Nie możemy, wydaje mi się, odpuścić sobie zaprezentowania jednej z polskich grup muzycznych, która, rodząc swoje początki w muzyce black metalowej, poszła bardziej w stronę mocno, mocno artystyczną, choć również związaną oczywiście z demonicznym klimatem ciągle, ciągle. Tą grupą jest polski zespół nieistniejący już niestety Taranis, a płyta, o której mówię, to nomenomen Faust. No, żeby posiąść egzemplarz tej płyty teraz, trzeba się mocno natrudzić. Ja taki jeden właśnie posiadam i z niego jeden z utworów, który dzisiaj zobrazuje mniej więcej to, czym płyta Taranis Faust była. A była nie tylko zbiorem utworów muzycznych, ale raczej czymś o wiele, wiele doskonalszym i większym. Sam tytuł na okładce Fausta, podtytuł raczej, mówi nam o poemacie psychodramatycznym w jednym akcie. No cóż, mamy tutaj rzeczywiście z książeczką do czynienia, którą jest nic innego jak po prostu dramat rozpisany na rolę. No i sami us usłyszycie za chwilę, w jaki sposób wygląda to w praktyce. Całość to przepiękne, świetne wydawnictwo, jakich naprawdę mało w, nie tylko w Polsce, ogólnie na rynku muzycznym. A jeszcze jeżeli chodzi o dawne lata 90., w których Faust Taranisa powstał, tym bardziej zasługuje to na wielkie, wielkie uznanie dla artystycznych walorów zespołu Taranis. Przed Wami więc jeden z mrocznych utworów że płyty i myślę, że w klimacie Fausta jak najbardziej odpowiedni. Mało było ostatnimi czasy w naszej audycji elementów poświęconych temu tematowi, któremu ja często oczywiście sprzyjam i na którego niedociągnięcia, błędy różne i czasami śmieszność potrafię przymknąć oko. Tematem tym jest oczywiście zombie. A ja ostatnimi czasy dorwałem całą trylogię poświęconą apokalipsie zombie czyli książki Manela Laureiro. Ten hiszpański pisarz zaczynał swoją przygodę z tematem zombie od blogu, w którym zaczynał opisywać, jak wyglądałaby ewentualna apokalipsa zombie. Zaczynał opisywać swoje fikcyjne przygody, a że zyskał dzięki temu rzesze niesamowicie oddanych czytelników i sympatyków. Ten blog wyszedł w formie książkowej i zapoczątkował tak zwaną trylogię zombie i ja zacząłem oczywiście temat już zgłębiać, czytając pierwszy tom tej trylogii Początek końca. Muszę powiedzieć, że na tle wielu różnych książek, które i filmów oczywiście, które dotyczyły apokalipsy zombie, ten pierwszy tom trylogii wywiera na mnie bardzo, bardzo pozytywne wrażenie. Podoba mi się, jak zostaje nakreślona cała akcja, najpierw z punktu widzenia zwykłego człowieka, śledzącego wiadomości o tym, co dzieje się na świecie, wiadomości dotyczące zarazy, która opanowuje coraz większe tereny. Ludzie oczywiście nie mogą sobie z nią poradzić, no wiadomo, standard w tematyce zombie, aż nagle wybucha już totalny chaos, totalna panika. Do obserwatora, jakim był bohater apokalipsy zombie, zamieniamy się w ofiarę. I ofiarę tego, co dzieje się na zewnątrz. Następnie nas oczywiście mamy do czynienia z przygodami bohatera, który wychodzi z bezpiecznego schronienia na świat i zaczyna widzieć to wszystko, co się na nim dzieje. No i co będzie dalej, sam jestem bardzo ciekaw. Muszę powiedzieć jedynie tyle, że pierwszym tomem Apokalipsy Zombie jestem bardzo, bardzo zainteresowany i bardzo dobrze mi się tę książkę czyta. Trzeba powiedzieć, że właśnie książka jest, no nie ma co ukrywać, lekka, łatwa i przyjemna. Nie ma tutaj za bardzo pewnego rodzaju rozmyślań, dywagacji. Wiadomo, że chodzi o dobrą przygodę, chodzi o... Dosyć sugestywny opis świata i całej apokalipsy zombie i to dla wszystkich maniaków myślę, że jest wystarczającym powodem, aby po książkę sięgnąć i całą trylogię wchłonąć myślę, że dość lekko, a i zdaje się, że zapamiętać będzie ją bardzo dobrze też można. Bowiem Manel Laureiro, jak już wspomniałem, nazwisko autora, potrafi stworzyć bardzo ciekawy klimat tej książki. Klimat hmm, pewnego jednocześnie i zagrożenia, i pewnego bezpiecznego schronienia, jakim był z początku jego dom. Bardzo właśnie podoba mi się umiejętność uchwycenia ważnych dla człowieka elementów w świecie, który zaczyna się rozpadać. Stąd też apokalipsa zombie to pewnego rodzaju odpowiedź na World War Z Maxa Brooksa, który jakby stał się podwaliną pod taką prawdziwą, globalną apokalipsę zombie i opisanie jej z wszech stron. Myślę, że podobnie apokalipsa zombie będzie dryfować ku temu kierunkowi, bowiem całość książki zaczyna się właśnie, jak już wspomniałem, od bezpiecznego domu, w którym schronił się nasz bohater, aż powoli, powoli otwiera się on i cała fabuła książki na coraz bardziej rozległy świat. Nadal wszystko jest oczywiście dosyć, dosyć zamknięte. Chodzi tutaj o to, że większość akcji dzieje się w Hiszpanii, ale... Cóż, liczę na to, że budując całą taką pokaźnych rozmiarów trylogię zombie, autor nakreśli jeszcze wiele, wiele interesujących spraw związanych z tą apokalipsą na całym świecie. No i oczywiście mam nadzieję, że książka nie będzie przegadana w pewnym momencie, cała trylogia raczej, nie tyle książka, bo książka na razie do tej pory, a już prawie jestem ku końcowi pierwszego tomu, nie była przegadana. Zobaczymy kolejne, a warto byłoby też, aby w pewnym sensie temat zombie jakoś rozwiązać. Zobaczymy, jak uda się to Manelowi. No ja tylko tyle ze swojej strony mogę powiedzieć, że książkę naprawdę bardzo polecam. Jest to dla wszystkich maniaków zombie, myślę, że rzecz obowiązkowa i tak jak już mówiłem, lekka, łatwa i przyjemna. A u nas w Polsce ostatnimi czasy również spotkaliśmy się z kilkoma Książkami o tematyce zombie, ale o nich będziemy mówić już w najbliższych audycjach, bowiem no, nie ma co ukrywać, szykuję sobie moje drapieżne pazury na te pozycje, ażeby wniknąć również w wyobraźnię naszych rodzimych twórców i zobaczyć w jaki sposób oni oglądają apokalipsę zombie własnymi umysłami. Wspominałem już dzisiaj o tym, że do naszej audycji jako korespondent wraca Tomasz Siwiec. Dziś może nawet nie tyle jako korespondent, ale jako gość audycji, z którym porozmawiamy o jego najnowszych trzech wydawnictwach z cyklu Zeszyty Horror Masakry. A żeby tak zacnie, można powiedzieć, w klimat wprowadzić naszych słuchaczy, proponuję więc przed rozmową z Tomkiem posłuchać melodyjnego utworu Hannibal Corpse, Pit of the Zombies. See me as a they want to be alive Mindless hunger in their eyes the claws grasp on my feet Slashing wounds my ankles bleed They're all zombies Cause I'm kidding with my They've been removed. They've the They soaked the blood from the wounds The race of zombies from my They pull me down by cross They will divide me zombies with the dead they're just a way But... I'm to zombies We to Było cię z nami już, ho, ho, długo, długo. Działo się coś pewnie przez ten czas niejedno u ciebie, a z tego, co ostatnio dane nam było zobaczyć, czyli trzy nowe pozycje z zeszytów horror-masakry, ujrzały światło dzienne, no i właśnie one spowodowały to, że niby tutaj gdzieś się plątałeś po milczącym podziemiu, a tak naprawdę, jak widać, pracowałeś nad tymi pozycjami. No i właśnie jak taka praca nad tym wyglądała, bo już o części z nich, tych książek właśnie mówiłeś u nas wcześniej. Niech będzie pochwalny. Tak, wiemy no kto. Wiemy, wiemy. No to tak, jak wyglądała praca nad tym? No, każda z tych trzech książek, no, to praca wyglądała inaczej, to znaczy, jeżeli na przykład mamy tutaj na myśli bogini z nożem w dłoni jest to książka, która w zasadzie miała być wydana już chyba bodajże z tego co pamiętam rok temu o, tylko chyba tylko... aż tak dawno, że aż o niej zapomniało po części yy, tak, tak, tak tylko że no, na skutek pewnych wydarzeń życiowych, no nie została wydana i ja kiedyś mówiłem, że wszystko co zdeklarowałem się tam rok czy dwa lata temu wydać to ja to wydam, no nie? co wtedy... Uznałem za ciekawe, to wyjdę. No i.. Marek, tak Grzy Marek grzywacz tak cierpliwie czekał. Właśnie czekał. Ja nawet go przed samym tym zapytałem, czy, czy on tego przypadkiem gdzieś nie puścił. Nie, bo ja też się przez jakiś czas nie odzywałem na ten temat, ale mówi, że jest właśnie cierpliwym człowiekiem, no i czekał, nie? No i, no i jak czekał, no to no szybko żeśmy złożyli, no i, no i akurat wiadomo, jak to hurtem bo robisz, puszczasz książki czy w drukarni, czy gdzieś, no to masz, świadomo, koszty są tańsze i wszystko. No i w tym samym czasie akurat Karol Mitka tylko no, zapowiadanym tutaj na... No nareszcie, nareszcie. nareszcie. Robiłem to z Rzewnem Trupem. Też skończył, też tutaj poprawialiśmy, znaczy w sensie tylko składu na równi z Bogini. No a ja osobiście nie, z Karoliną Kaczkowską kończyliśmy liturgię. No i tak się złożyło akurat, że te wszystkie trzy książki w jednym momencie po prostu powstały. No, razem poszły na taśmę, no i są. Nie? Są dostępne. Ale ja powiem szczerze, że nawet fajnie, fajnie to ludzie kupują. I no Właśnie to jest teraz... taki duży pakiet, który dosyć przyciąga uwagę, szczerze ci powiem. No, no jest. Znaczy tutaj... Ja już od wczoraj dostaję dużo wiadomości, że książki doszły i tak dalej. No i w sumie one nie są grube, to znaczy nie są to książki po 200 czy 300 stron tylko to są raczej nowele, no nie? Po kilkadziesiąt mm -hmm. stron. Czyli tak Czyli mniej więcej tak... jak do tej pory wydajesz większość rzeczy tam chyba z tego co, mm -hmm. co, co ja przynajmniej mam twojej książki. Więc już jakieś tam prywatne spostrzeżenia, prywatne jakieś ten już tam się pojawiły u mnie na skrzynce, ale odbiór jest fajny, na razie no, no. się z tego cieszę. No, wspominałeś tuż przed naszym wejściem antenowym o tym, że przy okazji wydania tych trzech książek zostałeś ty zdetronizowany, można powiedzieć, z pozycji ku. króla gor. No właśnie to Sebastian Sokołowski z Portalu Oczywiście Okiem na Horror zdetronizował mnie, zresztą bardzo słusznie, bardzo dobrze, bo wiadomo, nie jestem królem gor niestety, niestety, stety, no teraz ten zaszczytny tytuł przypadł koleżance po piórze, czyli Karolinie Manguście-Kaczkowskiej. Widzisz, kurczę, wykopałeś sobie grupę. Sam byłeś współautorem antologii i zjadła cię jednym słowem. Dokładnie, dokładnie. To znaczy, to jest tak naprawdę z liturgiem plugowskiego jest taka sprawa. Szczerze mówiąc, że Karolina Wcześniej przysłała do mnie swoje teksty, niż ja miałem swoje skończone, no nie? Mm -hmm. I, i... Mnie oczywiście od razu to wpadło w oko. Strasznie mi się spodobało i ten, Z tym, że właśnie ona się tutaj, że tak powiem, nie pierdzieli z czynnikiem. Jej teksty są nastawione głównie właśnie na, na. na taką właśnie ekstremalną przemoc i tak dalej. I ona ma taki styl pisania, że fajnie to trafia do człowieka, no nie. Ja sobie tak pomyślałem wtedy, że też miałem jakieś tam y, pomysły na swoje opowiadania, ale gdybym ja wtedy y, te swoje opowiadania po prostu ubrał w taki sam sposób jak Karolina, y, to nie wiem, czy nie wyszłaby ta y, liturgia właśnie taka y, jakby troszkę monotematyczna. Dlatego ja tutaj troszkę w liturgii bardziej poszedłem w takie kontrowersje. Y, jest tam oczywiście rzeźnia, wiadomo, bo musi być, ale jednak stwierdziłem, że Głównym tutaj moim celem będzie wywołanie jakiejś tam y, kontrowersji, niekoniecznie jakąś tam y, y, przemocą czy, czy, czy jakąś tam makabrą, no nie? Tylko jakieś, jakieś poruszałem tam różne no. zdarziwe. To... No, szczerze powiedziawszy, mając już za sobą kilka twoich opowiadań, przede wszystkim tą, no to może muszę powiedzieć, że właśnie u ciebie jakby ten klimat gor zawsze był y po części taki przysłonięty jednak ideą opowieści, jakimś, jakimś nadrzędnym przesłaniem, które było. Tak, no tak trzeba by to powiedzieć, więc stąd ja zawsze czytając twoje opowieści tak sobie myślałem o tym, czy faktycznie mamy tutaj do czynienia z takim stricte horrorem gore, skoro raczej te, to okropieństwo, które tam się wydarza jest mniej szokujące niż szokujące bywa nieraz przesłanie opowiadania czy to w tym, tym opowieści Burek bodajże, czy, czy w Now kilku innych, no, były, były tam wiadomo opowieści, znaczy elementy właśnie okropne, takie obra ale, ale tekst sam właśnie był jeszcze bardziej przekonujący niż, niż sama, sama ta i te, te, te okropieństwo i te flaki tak zwane. No i tak, tak, y, takie było... Znaczy, od samego początku takie jest moje założenie. No nie przede wszystkim ciekawa historia, a później dopiero jakieś y, ubieranie ją w jakieś konkretne ubranka, no nie? Y, no. A jak to się przedstawia? Właśnie, bo tak, Karolina, to już wspomniałeś, że ona... No ja jeszcze właśnie nie czytałem, będę dopiero wszystkie te rzeczy poznawał powoli, więc y, będę się opierał na twoim, y, twoi, twoim opowieści. Tutaj to u Karoliny jak to wygląda? Czy ona też podobnie właśnie jakby przedstawia jakąś błędę w opowiadaniach, czy raczej u niej ta liturgia plugastwa jest taką rzeczywiście liturgią plugastwa? <śmiech> to znaczy różnie, bo ja nawet, znaczy z Karoliną to jest tak, że no ona ma też, każde jej opowiadanie dzieje się w innych klimatach, w innym czasie, w innym miejscu, wiadomo, ma innych bohaterów i tak dalej. I w rzeczywistości one się bardziej od Ciebie różnią, jej opowiadania, no nie? Nie ma tutaj czegoś takiego, czego oczywiście nie lubię, czyli opowiadanie składające się z opisu jednej sceny. Nie ma czegoś takiego. O, e... dobrze, ja też tego nie lubię. Ja tak samo. Wiesz, mnie to najbardziej ucieszyło po pierwszym spotkaniu z tekstami Karoliny. Po prostu stwierdziłem, że to jest to. wiesz ale ja tutaj też popełniłem taki grzech, że tak powiem, bo wrzuciłem tu takie opowiadanie strasznie świnie dwie. I to jest właśnie takie opowiadanie, tak troszkę zaspoileruję, o takim chłopaku zakochanym w swojej świni, którą chodzi do chlewu i tam rżnieją, no nie? I pewnego dnia się tam zakleszczy. No i po prostu nie może z niej wyjść. No i mijają dzień, dwa, a później co się stanie, to zobaczymy. Ale akurat to opowiadanie właśnie napisałem i tam nawet, zresztą do każdego zapowiadania jest tutaj komentarz autora, to, A, jest, w ten to, sposób. to jest opowiadanie y, właśnie takie y, samo dla siebie. To znaczy, nie ma tam jakiejś głębszej filozofii, tylko. <śmiech> czyli jest to <śmiech> okropieństwo, pewnego zdarzenia. Tak, tak okropieństwo, które <śmiech> wystarcza samo za siebie. A jak to jest tom u Karola Mitki, jeżeli już możesz teraz zdradzić? Y, no, robiłem to z żywym trupem, no to jest już taka od pewnego czasu. Y, mocno tutaj. Y, no, promowana i też y, wspominana często opowieść. No, kiedy już wreszcie się ukazała, y, jak wygląda całość tej opowieści no i jakie są ewentualnie pierwsze y, no, reakcje na tę książkę, jeżeli już takie są. Ja się tu nie spodziewałem jakoś bardzo żywiołowych reakcji, szczególnie po reklamie typu gej, horror, horror. No to w obecnych czasach to bardzo mocno powinna być reakcja. No właśnie. Właśnie, ale nie, no, no A to czy znaczy jeszcze nie doszło do tych środowisk. Tak? To znaczy ja myślę, że pewnie wcześniej czy później Gliński na przykład zainteresuje się tą książką na pewno. Bo to jest, wiesz, w jego klimacie. Ale to co, szczerze mówiąc, no wiesz, ja nie przypuszczam, żeby ktokolwiek brał tą książkę na serio, no nie? Jest to oczywiście no, świetna oczywiście. zabawa dla ludzi, którzy no, lubią się bawić w taki sposób, nie? Lubią czytać takie rzeczy. No Karol oczywiście jest tu... To jest właśnie 100% Karol Mitka, który już pojechał tutaj po całości. Ja już kiedyś wspominałem, że mi po lekturze tego... No bo co tydzień, jeśli się jakieś zarobaczone odbyty i tak dalej, No bo nie może być inaczej. No nie wiem, chłop... No, pojechał po bandzie, nie? No I y, co więcej, y, jest teraz, y, on już kończy teraz y, pisać jakby dalszy ciąg do tego. To znaczy właśnie... Aż tak. Y, tak coś tam, y, nie pamiętam dokładnie, y, leciało mi z głowy coś tam analnego rozkoszy, także y, te klimaty będziemy mieć tutaj y, kontynuowane. A, a sama bogini z nożem w dłoni? Bo bogini z nożem w dłoni to jest... Y, po prostu taka dłuższa novela, tak? Jedna tak, historia. Tak, dłuższa nowela. Taki y, krwawy slasher. Y, z tym, że y, w ogóle teksty Marka Grzywacza, chociaż przyznam się szczerze, że ostatnio jakoś, albo nie wiem, czy Marek nie pisze, ale czy, czy, czy, czy ja po prostu nie, nie zauważyłem, żeby coś nowego skocił, bo ja na przykład w y, tekstach Marka Grzywacza byłem, już tak powiem, brzydko zakochany rok, dwa lata temu. Ja po prostu uwielbiam jego język. On on, jest, on jakoś tak pisze, że, że chce się go czytać i to jest taka bardzo dojrzała, że tak powiem, nowelka. Ona się tak troszeczkę wyróżnia, jakbym powiedział, spośród tych trzech. bo Tutaj mamy, robiłem to żywym trupem, taką raczej zabawę z przymrużeniem oka, w wiadomo. wiadomo. Marek to tak jakoś właśnie inaczej. To jest taka bardzo dojrzała, fajna, ciekawa, krwawa nowelka. No, nie wiem, nie chcę więcej zdradzać, mhm. no, no tyle, no ten kto po nią sięgnie to na pewno się nie zawiedzie, no nie? No mamy te, teraz te trzy wydawnictwa, y, o których wspominałem, y, czy przy okazji jakieś narodziny kolejnego numeru Horror Masakry będą miały miejsce, czy raczej chwilowo tą za y zaworzuciłeś y temat? Nie, nie, nie. Y w, znaczy w tym roku, na, pomimo jakiejś tam zapowiedzi, Horror Masakra się nie ukaże, ale ukaże się coś, to znaczy ukaże się czasopismo, które będzie tym samym co Horror Masakra, tylko pod innym nazwą. Znowu kombinujesz. To znaczy, nie do końca, tylko ja. <śmiech> Wszystko, tak Horror Masakra, wiesz, jest całość na mojej głowie. Ja już mówiłem wcześniej, że chciałbym się bardziej skupić, właśnie już troszeczkę na pisaniu bardziej, niż na wydawaniu, w sensie jeżeli chodzi o, o, o, o magazyny. No ale, jak, ale widzę, że są ludzie, szczególnie to, to kobiety, bo chyba kobiety teraz biorą prym tutaj w horrorach. No właśnie, to no. jest taka ciekawostka w sumie ostatnimi czasy. No, no, no, no i to pojawiła się właśnie znajoma, która właśnie chciała tam, założyła taką stronkę, potem zaproponowała pewien tam układy. No i, i, i będzie miało to coś na zasadzie, że będzie ta sama gazeta pod jedną nazwą, tylko bardziej tutaj będzie jakby skierowana na, nie wiem, nie chcę tego brzydko powiedzieć, czy znaczy nie brzydko, y, będzie tam taki wątek w tej gazecie bardziej zwrócony na promocję miasta, z którego będzie wydawana, że tak powiem. Daje nam to większe możliwości wydawnicze, no po prostu. Aha. Na razie, na razie. Tyle to... ja mogę powiedzieć. No. no dobra, nie będę ciągnął za język za bardzo, ale przy następnej okazji, no myślę, coś nam więcej tutaj zdradzisz. Ja myślę, że ona się, bardzo, ona się szybko ukaże, chyba. Bo w zasadzie mamy już wszystkie teksty, bo jest kwestia składu i tyle. A czasami no, wystarczy, zerwać zarwać noc dwie, no i gestakotowanie. To może do Jak następnego misterium już będzie. Może będzie. W ciągu dwóch tygodni. No to będzie wtedy o czym też mówić mhm. przy okazji. Mhm. E, to, ostatnimi czasy, jeszcze, e, właśnie wspomniany już dzisiaj Sebastian Sokołowski, napisał e, taki swój artykuł na okiem na horror, e, w którym e, no trochę, można powiedzieć, e, dał popalić co niektórym e, twórcom horroru, co niektórym sympatykom literatury grozy, ale pod tym względem że zarzucił jakby horrorowi brak jego dążenia do pewnej komercjalizacji, do pewnej popularności. Może nawet nie tyle dążenia, bo autorzy tam często dążą do tego, żeby być popularnymi, ale mimo wszystko zarzucił horrorowi pod pewnymi względami to, że gdzieś utknął jakby w podziemiu i tylko bardzo, bardzo niewielu autorów z tego kręgu Gdzieś wybija się na wyższe po prostu, powiedzmy, półki sklepowe, czy też gdzieś do większej publiczności. No i jak ty o tym właśnie myślisz? Czy jakie, jakie są na przykład według ciebie metody, którymi można by było poprawić tę sytuację, o ile należy ją poprawić? No właśnie mi się to wydaje, że to chyba rozmawiasz z nieodpowiednią osobą. Bo tak naprawdę. No a Byłeś też tam wspominany w tym artykule, szczerze mówiąc. No, byłem, ale było, no wyobraź sobie e, teksty mojego pokroju, dochodzące do szerszej publiczności. Nie wiesz, to e, tutaj wiesz, e, ja przeważnie o sobie myślę, raczej o jako takim e, radykalnym horrorzyście. To znaczy, ja lubię, jak ten horror jest właśnie nie jest e, na pierwszej scenie lubię właśnie, jak jest siedzi podziemy, jestem jakaś taka magia, jestem jakiś taki kult, są pewnie ludzie, którzy się wokół niego skupiają, i mi się to akurat podoba, no nie? Ale tu się rodzi taki dylemat, bo z drugiej strony wiesz, każdy kto pisze, każdy kto chciałby dotrzeć do naj, jak najszerszej publiczności, no nie? No właśnie, jest kwestia taka, że no. jednak no pisząc, tworząc w ogóle cokolwiek, no człowiek chciałby mieć jak największe grono sympatyków, nawet jeżeli chodzi o, powiedzmy, nawet ekstremalne klimaty, ale mimo wszystko no, ludzi też interesujących się tymi rzeczami nie brakuje, a swoją drogą, no kto wie co w nim siedzi. Często bywa tak, że człowiek nieświadom nawet swoich własnych fascynacji, spotykając się z danym utworem czy sztuką, nagle odkrywa w sobie te fascynacje. A, a dzięki temu, że jest im bardziej popularny, tym łatwiej mu się to udaje. No właśnie, tylko że tutaj też na pewno bardzo kluczową rolę grają teksty, jakie ktoś tworzy, no nie? Wiadomo, wiadomo komercyjna, przypuszczam, że może być jakaś tam groza pokroju, um, nie wiem, Stefana Darte czy tak dalej, no to na no pewno tak, no to jest. może do, na pewno dociera do dużo większej publiczności jest taki horror. No ekstremalny, no nie? No i właśnie. Nie, to szczerze, powiem, że ja no nie, nie wiem, co na ten temat Spójrzmy, spójrzmy też to na przykład na, o jednej rzeczy, tak mi się to skojarzyło, właśnie jeżeli chodzi o horror ekstremalny, dawien dawno temu, czyli tam jakieś 20 parę lat temu, z podziemia muzyki metalowej wykiełkował. Przecież powiedzmy, no nazwijmy go norweski black metal, który był no już chyba bardziej ekstremalnych gatunków hmm. muzycznych ciężko znaleźć. I tutaj chodzi nie tylko o ekstremum, nie wiem, w stylu na przykład kapel grindcore'owych, ale to było ekstremum, które wchodziło też w prywatne życie muzyków. Przecież no, tam dochodziło no do no, no, strasznych rzeczy, trzeba to tak powiedzieć. No i ten black metal swoją drogą z z takiego podziemnego właśnie nurtu, bardzo zdawałoby się kultowego, wyszedł do rangi no, bardzo komercyjnej w tej chwili. I teraz naprawdę no, wiele osób, nawet niezwiązanych z muzyką metalową, wie, czym jest black metal. I to jeszcze taki. No właśnie, ale jak... No wiesz, ale to wymagało pewnych tam ofiar i tak dalej. No, no, tam no wiesz... No to... W sumie nie wiem, czy to jest dobry przykład, który podaje. W sumie jest coś w tym, co mówisz, tylko wiesz, no tutaj. tutaj. Jest... Znaczy chodziło mi też bardziej tą, jakby, clou tej mojej wypowiedzi było to, że odpowiedni, jakby, że, no, że, że jakby nie ma barier na to, żeby pewne, pewien ekstremalny gatunek stał się w pewien sposób też komercyjnie popularny i, w, i wszedł właśnie w, w szerszą popkulturę niż tylko w tą podziemną z, zarejestrowaną dla niektórych wybranych. No na pewno, tylko trzeba było być w tych działaniach bardzo ostrożnym. Znaczy nie, już nie, nie, nie mówię, nie piję do tych właśnie tam morderstw, czy w ogóle tych, tych wszystkich ekstre, ekstremistycznych już rzeczy, bo to też nie na tym polegało, a wielu muzyków, którzy było, których było związanych z black metalem też nie dopuszczało się takich spraw, a mimo wszystko ekstremalną swoją sztuką zaczęło docierać do wielu no, osób. więc o, to, o tym mi bardziej właśnie chodzi niż o <śmiech> zdobywanie sobie sympatii za, za pomocą takich środków, jak tam były użyte, niestety. <śmiech> no, no właśnie, wiesz, też że nie możemy zapomnieć w jakim kraju żyjemy, w jakim może tak powiem ustroju i tak dalej, no bo to też na pewno ma jakiś wpływ na, na, na pewne działania twórców, no nie? No, no też oczywiście. No na pewno, <śmiech> zresztą po ostatnich ekscesach i widzisz w tych teatrach i tak dalej, no podsumowując, wiesz, ja, ja lubię tkwić podziemno. ja lubię tkwić w undergroundzie i wiesz, to jest, czuję się w tym jak ryba w wodzie, nie wiem, wiem, że z każdym kolejnym jakimś tekstem czy czymś, no, chciałbym się posuwać coraz dalej, nie wiem ile można, nie wiem ile ten więc jeżeli już teraz treści pewne są nieakceptowalne dla, dla pewnej grupy ludzi to nie wiem jak w jaki sposób mogliby to odebrać e, e, no ludzie, którzy, którzy, którzy byliby do tego nieprzychylni, a wręcz nie wiem, próbaliby zniszczyć te, te, takie rzeczy, więc bezpieczniej hmm. chyba jest jednak zostać tym, przynajmniej z tego rodzaju literaturą no też, też nie jest to pozbawione właśnie, tak jak mówisz, sensu, bo to rzeczywiście w naszym kraju no, może być, może się zdarzyć, że niektóre właśnie utwory, tak jak podobnie tutaj ta sztuka teatralna mogą zostać no, przyjęte bardzo, bardzo negatywnie przez społeczeństwo, więc... A tutaj jest jeszcze sprawa właśnie wyjścia do bardzo szerokiego grona odbiorców, o czym tutaj wspominaliśmy, bo rzeczywiście, jeżeli takie sztuki i czy taka literatura też krąży gdzieś po tych najbardziej zainteresowanych, no to często jest tak, że czego oczy nie widzą temu sercu nie żal, jak to się mówi. Coś w, tym, coś w tym stylu. Zresztą, wiesz, ja mam wrażenie, że jest coraz więcej ludzi, którzy, nie nawet tam pisałem w liturgii w pewnym tam komentarzu napisałem, że e, coraz więcej ludzi się pojawia tutaj w Polsce, którzy m, demonstrują tak zwaną współczesną inkwizycję. To znaczy, czekają tylko, żeby się poczuć urażonym, żeby się poczuć, e, nie wiem, jakimś dotkniętym czymś i później e, no, niszczą czyś dorobek, czyjąś sztukę, że tak powiem w cudzysłowie. Także trzeba być nie wiem, ostrożnym. Tak myślę. Chociaż nie wypowiadam się na temat y, ogólnie horroru w tym momencie, tylko właśnie na temat tego, tak, tak, tego co Ci jest no, bliższe, to jasne, to rozumiem. No właśnie, a jak myślisz o, o kondycji tego, czy w, w Polsce horror ma szansę y, wyjść z kilkoma nazwiskami jeszcze dodatkowymi, nowymi? tak jak na przykład Kryminał, w stylu właśnie tam czy Puzyńskiej, czy Bondy, autorek, które no, dosyć szeroko są znane? Eee, szczerze czy, powiem, czy widzisz ja... takich autorów na przykład teraz, którzy mogliby się nadawać na to? Mm. co? <śmiech> znaczy, nie no, wiadomo, że są, są ludzie, którzy piszą świetne rzeczy, i pewnie będziesz chciał, żebym to wymienił kogoś, co? Nawet niekoniecznie, ale tak czy widzisz, nie mniej więcej może tak, no wiadomo, że wymieniać autorów jest też ciężko, bo kogoś zapomnieć, to się obrazi. No właśnie, właśnie, To może nie, to może być to, ja nie, nie będziemy, nie będziemy tutaj ciągnąć tego tematu. Szczerze powiedziawszy. No, ja bym wolał to zostawić w ciszy, z powodów osobistych. Nie wiem, czy coś ostatnimi czasy wpadło ci w oko ciekawego, albo wczytywałeś się w coś? Wiesz co, yy, odłożyłem yy, bazar Kinga na rzecz Grześka Kopca, zakazanego dekretu. Właśnie, właśnie. Ten... To, jeszcze, to jeszcze czytałeś. Tak, tak, tak. No, yy, jak te... wrażenia po Grześku? Ostatnie opowiadanie wczoraj właśnie Z a zrobiłem sobie tak, że codziennie wieczorem czytałem sobie jedno opowiadanie. I powiem ci, że fajnie się przy tym wyrelaksowałem. To jest zbiorek. To jest... O ile przy horrorze się tak można relaksować. To znaczy, to jest właśnie taki horror taki dla relaksu właśnie. Nie no, ja, ja, ja też się relaksuję przy horrorach też. Znaczy wiesz, najlepsze było to, że właśnie odpuściłem Kinga, bo kupiłem go wiesz, w sensie, że o fajnie, bo King wyda opowiadania. Opowiadania na lubię najbardziej. Opuściłem go i nie żałowałem, nie? Co to, kiedy do niego wrócić, bo tam przeczytałem dopiero może 4. No ale, ale, ale, jakoś tak. Z tych czterech pierwszych opowiadań tamtego bazaru, jakoś nie specjalnie mi to wszystko podeszło. Czegoś mi tam brakuje, nie wiem. Natomiast ukrywka jest. Może się korzysta widzę, z takich znanych schematów, ale ubieraj je w takie, takie, w takie, przedstawia jakby nowe. Nowe spojrzenie na, na, na pewne legendy, na pewne ten. Także. To właśnie, jaki to, jest, to, jaki to jest horror, właśnie ten fałszywy dekret? Czy to jest yy, właśnie taki, nie wiem, bardzo współczesny, czy też bardziej taki. Yy, no, powiedzmy, że bardziej taki ghost story, czy bardziej właśnie taki horror z krwi I, i kości, jak to i tam i mniej więcej... Tak, się... tak, on tam żongluje, bo tam przenosimy się z czasów współczesnych do czasów yy, Franciszka z Asyżu i tak dalej. Bo... Także, także, ale powiem Ci, że gdziebyśmy nie byli, że tak powiem, to bardzo fajnie się to czyta chociaż się, strasznie mnie tam zastanowiła, nie wiem czy ja się mylę czy nie zastanowiła mnie tam strasznie e, dziwna korekta w tej książce jest to zazwyczaj szczęście nie zła ale nie wiem czy tam e, e, e, e, albo chyba że ja się mylę, nie wiem, najwyżej e, jak się czyta te teksty, tam e, cały czas są przecinki <śmiech> nadgorciwy ktoś taka typota, na którą możesz nie zwrócić uwagi ale poproszę drugi trzecim Wiesz, bo ja, ja nie jestem mistrzem w korekcji i tak dalej, nie. Mm. Wiesz, mam też nawalone swoje książkę w lesie, ale tam, tam jakoś tak dziwnie jest zrobione troszeczkę, wiesz... Zdania są tak podzielone, że czyta się tak, tak dziwnie, no. wiem. <śmiech> no, aż będę ciekaw zobaczyć. W ogóle swoją drogą książkę Grześka też yy, wydało chyba, podobnie jak książkę Zwierzyny Ma Maćka Kaźmierczaka, Zwierzynę wydało chyba miasto, tak? Yy, tak, yy, tak, tak. tak. On tam miał patronat yy, burmistrza, yy, lublińca bodajże. No, świetna sprawa, że że, że, że, że miasta, że, że burmistrzowie, że, że miasto się w ogóle... Yy. No właśnie, tutaj tak mówiliśmy trochę wcześniej o tym wyjściu horroru w stronę komercyjną, ale jednak są w Polsce Osoby wysoko postawione, które taką literaturę w jakiś sposób no, tutaj dofinansowują, no to fajnie chyba. Na no, pewno, że świetna sprawa, nie? Z, z, z takimi rzeczami, no, dla mnie miazga, nie? No, to już no, właśnie nie, druga nie, książka, tak. No, no, samo um, wspomnienie, um, a szczególnie po tych mniejszych miastach, um, nawet w lokalnych portalach czy gazetach o kimś. Um, o jakimś o pisarzu, o jakimś debiutancie, czy coś jest, jest rzeczą potrzebną y, pisarzowi i tak dalej, nie? Jeżeli ktoś ma takie wsparcie, no to, no to właśnie jest, no to ma w sumie, fajna rzecz to jest, nie, nie, że, że ten, ale zauważyłem, że raczej, y, raczej jest to tak robione wybiórczo, to znaczy y, nie, nie, raczej nie promuje się widzę debi debiutantów i tak dalej. Tutaj akurat, chłopaki no mieli chyba no jako czwarta, nie? Albo nie wiem. Hm. No Maćka Kaźmierczaka to wiem o tyle, że za nim stanęły jego nauczycielki z liceum, więc miał tutaj wsparcie, że tak powiem grona pedagogicznego. Mm. <laughs> nie wiem jak było właśnie u Grześka Kopca, ale tak czy inaczej, no to fajnie, też się cieszę i dzięki temu chyba książka została bardzo ładnie wydana. Jeszcze jej nie mam akurat w rękach, ale już widziałem zdjęcia, widziałem również relacje z wieczorka autorskiego i także i książka i wszystko wygląda no, na poziomie. No, no, no, no, no, Nie wiem, jak tylko z tymi Właśnie nie wiem, czy to jest tylko moje wrażenie. Może tylko mi się coś wydaje, nie wiem. Tak, zobaczymy, że jakiś nadgorliwy korektor był faktycznie. Nie wiem, pojawi się niedługo recenzja na nastalanie na masakry bodaj. No, to będzie można coś tam więcej na temat każdego z tekstów przeczytać. <śmiech> no. Okay, Tom. no to dzisiejszego wieczoru, cóż, po długiej twojej nieobecności mamy wreszcie zreaktywowane nasze połączenie. No i tutaj też wspominałeś dzisiaj po części o kolejnym wydawnictwie horror masakry, które jakoś w ciągu tygodnia dwóch najbliższych się ukaże, więc jakby coś, to będziemy, myślę, o tym rozmawiać przy następnej a, audycji, przy następnej okazji. Oczywiście, oczywiście. No to więc w takim razie wstrzymaj się do zgadania i oczywiście jak najwięcej dobrych opinii na temat najbliższych wydawnictw ci życzę, no i co, co, co najmniej takiej płodności dobrej w nadchodzących miesiącach. Dziękuję bardzo. Dziś, jak wspominałem i jak oczywiście doskonale słyszycie, nie ma ze mną współredaktora Michała Stanawskiego w studiu, ale był obecny, że tak powiem, mentalnie i telefonicznie przy udziale w tworzeniu audycji. Jego broszką jest dzisiaj omówienie najnowszego numeru drugiego, numeru czasopisma Brama, który właśnie akurat Michał już posiada. Ja niestety będę się mógł zaopatrzyć w niego, o ile awizo, które mam w skrzynce jest tym właściwym dopiero jutro. Zatem zapraszam na naszą rozmowę telefoniczną z Michałem Stonawskim. A więc Michał, co ty masz dzisiaj dla nas? Ano, doszła do mnie wczoraj e, druga, drugi numer bramy. Tak naprawdę to jest numer trzeci, jeśli liczyć e, bramy numer zero. Ale biorąc e, pod uwagę to, jak oni tutaj, jak redakcja tutaj to numeruje, to jest to numer drugi, niech będzie. Tego możemy się trzymać. Co mogę powiedzieć o drugim numerze bramy? Ano to, że jeszcze go całego nie przeczytałem. Hmm. No, Mam... wczoraj dostałeś, więc no chyba, żebyś zarwał nockę. A, dokładnie. Mógłbym, mogłem zarwać nockę, ale jakoś mi się nie chciało. Mimo wszystko, że, że brama wygląda coraz lepiej z numeru na numer i to mogę właśnie powiedzieć już od razu, że jest to dosyć grube e, pismo już. Tak? Powiększyło się stronicowo? drugi numer bramy, czy też trzeci już będzie, albo też właśnie drugi. Chalera, nie wiem jak to e, teraz, teraz e, pokazywać e, jako numer drugi, czy jako, jako trzeci w każdym razie. No ja myślę, że jednak tak numerami z okładki, więc, czyli numer drugi. Jeżeli był numer zerowy, no to już go zostawmy, haha. No, nie, niech i tak będzie. Tak, wydawało mi, się, wydawało mi się, że ten numer bramy, numer drugi jest od pierwszego Troszeczkę grubszy, i teraz sobie patrzę, porównuję. Numer pierwszy bramy ma 59 stron, który z okładką. I numer drugi bramy także ma 59 stron, włącznie z okładką. Nie mam pojęcia, dlaczego wygląda grubiej i tak, jakby potężniej. Mhm, może to lepiej jest... w papier. I... Tak nie, w zasadzie chyba w papieru został ten sam. Nie wiem za bardzo o co, o co tu chodzi. Wydaje mi się, że może to być kwestia, nie wiem, przyczywności okładki albo niewypracowania papieru. Nie mam pojęcia. W każdym razie brama numer dwa wygląda o wiele porządniej. O, to jest to jest dobre słowo, żeby to opisać. bo. Bo i, Jeśli się popatrzy na okładkę e, pierwszej bramy, no to tutaj mamy tego pięknego wampira, który mi się bardzo podobał, ale to wygląda troszeczkę palpowo. No? Z kolei na okładce numer, e, numeru drugiego mamy jakiegoś wojownika, powiedzmy. No i tutaj też e, mógłbym się przyczepić, że mało to grozowo wygląda. Znaczy, to jest takie dark fantasy. To no, dla mnie jak oglądałem do tej pory to też wyglądał właśnie trochę jak z Władcy Pierścieni z tego umarłego miasta. No, coś w, tym, coś w tym rodzaju właśnie. Więc już nie wiem, czy, czy taki wampir, czy, czy, czy nie. No, w, w, każdym no. razie, w każdym razie jest tutaj takie pójście bardziej w dark fantasy. Zresztą na okładki, no właśnie, jeszcze okładki chciałem... też mamy też mamy właśnie taką, taką ucieczkę w, w te klimaty w stosunku do e, części pierwszej, do pierwszego numeru pisma no, trzeba Bo jeszcze tak, też że... zauważyć, że Brama też była pismem poświęconym grom planszowym, tak mam nadzieję, że dalej pozostała. No i skoro tak było, no to często pojawiał się jednak temat no zbliżone, niestety do fantazy w, tej, w, w tych, tych akurat w grach planszowych, ale jeżeli chodzi o gry planszowe, to akurat w tym przypadku do y, klimatów fantazy to ja nic nie mam. O dziwo. Też się właśnie zdziwiłem. <laughs> ale tylko e, w grach planszowych. <laughs> tak. Brama, brama chyba tutaj wychodzi w jakąś taką tradycję swoistą, ponieważ e, oba numery, pierwszy i drugi, na tylnej stronie okładki mają zamieszczoną galerię. W części pierwszej, w pierwszym numerze Bramy, była to ga galeria Pitera Stanimrowa, e, bardziej, na, bardziej no, pokazująca taką dobrą tradycję e, grozy. Mieliśmy tutaj e, bardzo klimatyczne ilustracje, przesiąknięte grozą. W, w drugim numerze Bramy, no, natomiast mamy, no, mówiąc szczerze, e, fantazy, heroik jakiejś fantazy. E, Jakichś szlachciców, e, czy też wojowników e, na koniach z mieczami. Piękne półnagie panie. Orka, nawet też. Też się trafił. To jest galeria z kolei pani Anny Jarmołowskiej Olsztynianki. No, muszę powiedzieć, że dosyć ciekawie to wygląda. wygląda chociaż oczywiście wolelibyśmy, gdyby było tutaj tylko, tylko klimatyczne obrazki grozy. No, ale nie zawsze się da, prawda? A jak zawartość? bramy drugiej. Wchodzimy w zawartość. Nie przeczytałem wszystkiego jeszcze. No, ale tak mniej więcej po, tak. po tak. niektórych autorach można się na pewno tam przesmyknąć. Tak mniej więcej. Mamy bardzo ciekawe opowiadanie Grzegorza Gajka, które przeczytałem i które mi się bardzo spodobało. jak pisze tutaj o no dosyć to... można powiedzieć Oklepany obraz troszeczkę science fiction, bo i w te tematy też i Rafał Kosik często wpadał, i także o ile się nie mylę, także lekko nawoływał do tego lem. To jest coś w rodzaju um, opowieści biblijnej, przełożonej na um, język science fiction, a wręcz. Um, Tutaj ta opowieść biblijna, opowieść z wyjście Wyjścia jest wręcz takim punktem startowym, No potem się zaczyna, zaczyna dziać, jest jakaś kolonia ludzka, coś się zaczyna e, ciekawego dziać, co to nie powiem bo no. nie będę spoilował. Wiesz, science fiction w tym klimacie niczego sobie wydaje się być. Tak, oczywiście. I wiesz to bardzo mi się zawsze to e, podobało. Szczególnie, że to było takie dobre socjologiczne science fiction, coś, co bardzo lubię. I... No, aż się... Powiem, powiem tak, nie chcę spoilować. Kiedy skończyłem opowiadanie, to tak mi się przykro zrobiło, że to już koniec. <laughs> bo to jest... Y Kończy się w wyraźnym punkcie, w którym mogłoby pójść dalej i mam nadzieję, że Grzesiek tutaj coś dalej napisał, że to jest, że to się okaże, że to jest jakiś początek cyklu, a może zaczątek do czegoś większego, kto wie, więc Grzesiek, jeśli słuchasz, to napisz coś więcej, proszę. <śmiech> No, znając Grześka Gajka w ciemną stronę księżyca. Myślę, że w tych klimatach czuje się on bardzo dobrze i no, byłoby miło, gdyby kontynuował swoją taką mroczną science fiction właśnie. Tak jest. Zaraz po Grzegorzu Gajku mamy Karle Mori i jej ostatnie cięcie. No tutaj się nie wypowiem, bo jeszcze tego nie czytałem, ale znając twórczość Karli Mori to może być całkiem, całkiem nieźle. I potem dochodzimy do pierwszego artykułu. Artykuł poświęcony jest karciance magic. Więc jakby nie naszych do końca klimaty, chociaż mimo wszystko pamiętam, że jako dzieciak w podstawówce grałem sobie w magici bardzo, bardzo namiętnie. Artykuł jeszcze nie przeczytałem, w ogóle artykułów jeszcze stąd nie czytałem, na razie sobie obejrzałem zobaczymy mam nadzieję przekonać się niedługo jak tutaj ta karczanka wygląda i co tutaj w ogóle jest zaprezentowane przez Paulinę Rzeszutek co dalej dalej mamy opowiadanie Aleksandry Brożek-Sali opowiadanie za się cylinder. i to opowiadanie także już przeczytałem Hmm, no to, to, wcale, jest, to, to wcale tam tak nie, nie, nie tylko obejrzałeś tą bramę z tego co widzę, tylko już trochę podczytywałeś, no to dobrze. O, troszeczkę, troszeczkę tak, wiesz, bo to jest tak, no, brama wpada ci do skrzynki i nagle zaczynasz rozumieć, że musisz mimo wszystko coś z tego przeczytać, bo inaczej to ci nie da spokoju. Tak, tak, hmm. tak jest, takie dziwnie się dzieje, jak e, się dostaje bramę. Zresztą ona tak właśnie ładnie pachnie, że aż się chce ją przeczytać co też jest wielkim, wielką zaletą tutaj, ponieważ już pamiętam takie pisma, które mówiąc ogólnie śmierdziały, a mapach pachnie ładnie drugiem. No, ale przechodzimy już do opowiadania. Opowi opowiadanie cylinder to jest, no, lekkie opowiadanko grozy. Niezbyt długie, bo i na paru stronach się mieści. Mm i nie jakoś szczególnie wyjątkowe, powiedziałbym. Mnie się spodobało, natomiast jestem przekonany, że za jakiś miesiąc, dwa o nim zapomnę. Będę teraz krytykował. Będę się czekał. Znowu. Co mogę powiedzieć, żeby nie zaspoilerować? Ano, jest to taka miła, dosyć Prosta historyjka o dwójce zakochanych, którzy e, idą, spotykają się na schadzce i co się zaczyna dziać? E, m, dziewczyna, która jest bohaterką tego opowiadania, Agnieszka, zaczyna widzieć e, dziwne cienie, czy też e, jakiegoś e, przeciwnika, swoje, na przeciwnika. Jakoś mężczyznę e, martwego, jakoś martwą nogę z krzaków, albo też dzień e, mężczyzny i zaraz potem pojawiają się flaki. I dlaczego tak się dzieje? Ano to już jest wyjaśnione oczywiście na samej końcówce opowiadania. No i znów, no, tak jak powiedziałem, czytałem już takie historie i nie jest to nic, co by było bardzo oryginalne i no nie będzie to... Nie sprawiło mi takich frajdy, żebym, żebym e, mógł to opowiadanie zapamiętać. To jest dobre opowiadanie, to jest fajne opowiadanie, które miło się czyta, po prostu, nic więcej. No ja czekam na swoją bramę właśnie, żeby skonsultować później <grych> z twoim punktem widzenia, bo moja brama. jeszcze niestety leży na poczcie nie miałem czasu na jej odebrać. Ale ale jeszcze przed weekendem myślę, że już się z nią spotkam. No to wtedy się przekonamy, jak Ty się rozpatujesz to, jak wygląda brama. A potem mamy znowu opowiadanie Science Fiction, Miecz Rebelii, Adama Kubiaka. Tego opowiadania jeszcze nie czytałem. To znaczy, Miecz Rebelii wychodzi mi na, science, na Star Wars. Na co? Star Wars. A, Star Wars. No nie jestem pewien, czy, czy byłoby to Star Wars, natomiast e, zwłaszcza że Star Wars to jest fantazja. Pamiętajmy o tym. Ale e, no mam nadzieję, że, że to będzie coś ciekawego, ponieważ samo opowiadanie jest, e, no, dosyć długie. No, powiedziałbym, że bardzo długie. Zajmuje sporą część bramy. I skoro aż tyle pozwolili e, panu Kubia Kubiakowi zająć, to spodziewałem się czegoś naprawdę dobrego. Po opowiadaniu o science fiction, którego nie przystałem, ale mam nadzieję już e, niedługo przeczytać, dochodzimy do kolejnego artykułu. E, tym razem o apokaliptycznym e, Hollywoodzie, czyli o po prostu filmach e, utrzymanych w tych w tym... O, i to coś e, dla mnie. Tak, dokładnie, znaczy, wiesz, tutaj nie, nie ma też tego artykułu, ten artykuł też nie jest jakiś specjalnie długi, tak naprawdę, to jest tutaj strona, troszeczkę po na stronę. Mamy tutaj y, parę przykładów, jak Mad Max czy Terminator, nic z wielkiego, powiedziałbym, chciałbym, chciałbym, żeby ten artykuł był bardziej rozwinięty, żeby można było... Y, część przez całą historię, na przykład e, wszystkich filmów, które były apokaliptyczne i które ukazywały się. No właśnie ciekawe, czy w bramie, bo do tej pory, jeżeli chodzi o e, publicystyczną część akurat bramy, to były artykuły często interesujące, tak jak o zdjęciach e, tych pogrzebowych, tych, tych e, pośmiertnych, powiedzmy, e, to było bodajże w numerze zerowym, e, tak e, Później na przykład cały czas, cały czas właśnie to było tak, jakby było tego trochę mało, jakby ta publicystyka była taka właśnie bardziej taką opisem, taką recenzją niż takim rzetelnym artykułem publicystycznym. Tutaj akurat ja bym się trochę przyczepił, jeżeli chodzi o to, do, co do tej pory było. No i tak jak mówisz Michał o tym artykule odnoszącym się do postapokaliptycznych, czy apokaliptycznych właśnie rzeczy, dzieł filmowych tutaj akurat w tym wypadku. No to też można by było sięgnąć i na pewno po, nie tylko po Mad Maxy, Terminatory i tak dalej, ale po wiele, wiele innych filmów w stylu, nie wiem czy tam był wspomniany Ostatni Brzeg na przykład nam, yy, z lat 50. czy, czy, czy, czy wiele jeszcze innych. Co, myślę, najdalszy przekaz, tutaj... przepraszam, najdalszy przekaz. Tak, tak, tak. myślę, że Otto tutaj, tutaj się zainspirował i chciał jakby wskazać na to, że w tym roku mieliśmy jakiś swoisty powrót e, takich podapokaliptycznych po, po wizji Aha, do, do kina Bo i właśnie mieliśmy do, do czynienia z nową częścią Terminatora tak, i tak, z nową tak, częścią tak, Mad Maxa i on tutaj to podkreślił Więc, e, A, to wracam to... honor tak, więc to nie do końca tak, natomiast to oczywiście no, ja miałem swego rodzaju niedosydy, bo chciałbym więcej, to znaczy chciałbym większego materiału, większego artykułu poświęconego właśnie e, temu swoistemu można powiedzieć nawet e, gatunkowi. Chodzi o to, żeby, żeby było więcej o, o apokalipsie, żeby sięgnąć do tak zwanego źródła i wyciągnąć stamtąd wszystko, co tylko można wyciągnąć i aby czytelnik mógł po prostu nie tylko przyjrzeć się temu, co właśnie było w kinie, ale i też to temu, co skąd filmy czerpią inspirację, skąd one się w ogóle wzięły i e, jak w ogóle wygląda sprawa takiego właśnie no, no, nazwijmy to gatunku filmowego tutaj w hmm. e, kwestii apokalipsy no i pewnie by się trafiło parę ciekawych perełek na które autor mógłby zwrócić uwagę o, z pewnością. Dużo filmów no, też dokładnie. powstaje, zresztą, powiedzmy, nie, nie hollywoodzkich, a bardzo interesujących. No, w tej chwili może nie będziemy też szachować tytułami, ale jest trochę filmów, nie wiem, w stylu Z for Zachariasz, z tego co ostatnio widziałem, to też zresztą tegoroczny film, znaczy ja go jeszcze nie oglądałem, ale widziałem, że jest taki tytuł, także no, takiego kina postapokaliptycznego, no nie brakuje, trzeba powiedzieć na różnych punkt, y, punktach odniesienia. No dokładnie, więc dziwi mnie tak tak, e, tak, małe, tak mało poświęconego tutaj miejsca tak, szkoda, bardzo szkoda. Mam nadzieję, że w innych numerach bramy będzie tego więcej. Może to jest e, też pomysł dla autora na tyktarę. I właśnie co do tyklu e, mamy tutaj Następną ciekawą rzecz, mianowicie Marek Zychla, znany stąd w Środowisku Grozy. No, znany i lubiany. Znany i lubiany, dokładnie. I zrobił taki cykl duszności, jak on to nazwał. W pierwszym odcinku tego cyklu prezentuje wakacje z duchami. To jest, jeśli dobrze zrozumiałem, a mogłem zrozumieć niedobrze, ponieważ tylko przejrzałem sobie dramę. We wstępniaku jest o tym coś napisane. Mianowicie wygląda na to, że Marek Zykla będzie tutaj mm, brał historię czytelników o nawiedzonych miejscach i sprawiał, że ubierał w je wolne, wolne słowa i zrobił z nich jakieś, jakieś opowiadania. I też właśnie ten e, tak powstały cykl będzie publikowany w każdym numerze bramy, o ile się nie mylę. O, no, i bardzo ciekawy pomysł. Tak, bo może po, mogę powiedzieć nawet, że <śmiech> rewolucyjny, więc, żeby z nawiedzonych miejsc robić opowiadania. Może być e, bardzo ciekawe. Ciekawa rzecz. I czekam na więcej. Tego opowiadania też jeszcze nie przyszło. Ciekawe, czy inspirował się mapą cieni. <śmiech> <śmiech> no, zobaczymy, zobaczymy. No, ja... Ale tak czy siak, taki taki cykl w, w piśmie poświęconym, poświęconym grozie, no może być ciekawe i może być coś, co przyciągnie większą mm, grupę czytelników, tak, tak uważam. Coś cyklicznego, coś co się ukazuje. Ja osobiście bardzo zawsze lubiłem takie rzeczy. Pamiętam jak z tego czasu ukazywały się fragmenty książek różnych w, w w pismach takich, no w gazetach, w zasadzie takich jak chyba Gazeta Polska czy też hmm, Wyborcza. No, nie, było, nie. było, było. Też w Gazecie Wyborczej, wyborczej takie, chyba nie. <laughs> wyborczej raczej nie, bo Wyborcze niestety nie, nie, nie, tak, nie, nie było dorosła do takiej wybiórcze. rzeczy. Tak, <laughs> Gazeta wyborcza, nie dorosła do No, ale dziewczyna. były fragmenty Natomiast... powieści różnych, nawet w Fantastyce przecież też, to było też tak, bardzo tak, fajne, tak. bo Fantastyka zrobiła z tego świetną rzecz, gdzie można było sobie taką powieść po prostu własnoręcznie później poskładać je jako książkę, bo były tak strony zrobione, że tak powiem, specjalnie. Tak, a mi się bardzo podobało, jak właśnie w normalnych gazetach, które można było kupić co, codziennie były jakieś tak, tak, tak, też... małe fragmenty takich takich powieści, więc myślę, że tutaj Marek Zychla robi coś podobnego i co może mieć wzięcie. Zobaczymy. I dalej może, mogę się powiedzieć jeszcze o paru tekstach, których nie czytałem, z czego o jednym, który czytałem. Zaczniemy sobie od e, martwe echa wspomnień Michała Grabowskiego, tekstu opowiedzenia, którego zupełnie nie czytałem, ale e, brama kolorystyką sugeruje, że jest to opowiadanie grozy. E, co dalej? Mamy ciekawy artykuł poświęcony... I uwaga, i to jest bardzo fajny artykuł, e, poświęcony e, poemu. A dokładnie e, domowi poego. Krzywo jesteś tam? No jestem, jestem, słucham Cię. No, no, dobrze, <śmiech> bo z, zrobiło się tak, tak cicho. artykuł nie czytałem, artykuł sobie przejrzałem i mogę powiedzieć, że chociaż jest krótki, bo to jest jakieś półtorej strony, to Anna Dymna tutaj e, zrobiła coś, coś dobrego, ponieważ e, już. Tak się przeglądając, tak przeglądając tenże artykuł, można powiedzieć, że temat jest no, może niewyczerpany, ale bardzo dobrze ruszony. No to właśnie Mamy... Anna Dymna odpowiadała też za również te zdjęcia, te, te, te z, już zdjęcia, z, no, te, o których wspominałem, pośmiertne fotografię, no i to, jak widzę, to wyrasta tutaj bardzo ciekawa osoba, która łapie się bardzo interesujących tematów, nietypowych, nie, nie, nieznanych, że tak powiem. Tak, Zamiast iść na łatwość i opisywać, nie wiem, choćby filmy, które to dopiero były, że tak sobie to znowu przytyk do poprzedniego autora, um, Anna Dymna szuka tematów i szuka czegoś, co mogłoby być naprawdę interesujące. I tutaj mamy artykuł o tym, co się dało, stało z domem e, poe, poego Al Alanet Grappą. I co, co się stało? No co już zostawiam do czytelnikom i naszym słuchaczom do odkrycia. I co dalej? Dalej mamy opowiadanie Jurka Wojciechowicza, znanego tu już jest także. Opowiadanie nazywa się Legion i muszę powiedzieć, że jest dziwne. Jest to, jak na Julka, no, średniej długości tekst, pozbawiony w zasadzie dialogów i stanowiący swego rodzaju opis pracy pisarza, tak troszeczkę z punktu widzenia mm, horrorowego i tego, że coś się może... Nie chcę spojlować, ale coś się może przedostać do naszej rzeczywistości. No, tak naprawdę nie wiem, co sądzić o tym tekście, powiem ci. Bo z jednej strony, jak to u Julka. Jest, mówisz, że, że dziwne to dobre chyba. Tak, tak, tak. E, tak i nie. <grych> Ponieważ jak to u Julka mamy tutaj tekst bardzo dobrze napisany, ale jednocześnie właśnie zastanawiający, bo zupełnie z jakby innej półki, jest bardziej um, może nawet autoiloniczny troszeczkę jest e, dużo bardziej um, rytmiczny niż takie standardowe opowiadania um, mam wrażenie, że Julek dokonał tutaj takiej no, można powiedzieć autoanalizy i troszeczkę się też pobawił tym co wymyślił i, i to wyszło na dobre i pod koniec no, jest takie troszeczkę zakręcenie nie wiem czy ten tekst mi się podobał, naprawdę nie mam pojęcia czy on mi się podobał to jest, to jest coś co samemu mi sprawiło radość przy czytaniu a jednocześnie no, sprawiło mnie w nastroju pewnego zamyślenia i takiego wewnętrznego chichotu właśnie z tej autoironii Julka. Ale też nie porwało za sobą. Nie mam pojęcia i jeśli Julek nas no, słucha, to Julek nie ma pojęcia co sądzisz o twoim tekście. Jest dobry, po prostu. No i na koniec są jeszcze dwa opowiadania, Bardzo krótkie opowiadanie Pawła Matei Chrobot, który mnie kocha. Nie czytałem jeszcze. I też następny tekst którego też nie czytałem, czyli Czara Gniewu, e, podpisane jako lech Mucha. Jest to pewnie e, pseudonim. No i tutaj, tutaj się w zasadzie kończy brama. Oczywiście znów mamy e, tekst na okładce. Nie mamy niczego, co by oddzielało treść od okładki. No, Myślę, że zrobiono ci na Myślę, że to już chyba e, rozpoznawczy. E, tak mi się wydaje, że to jest rozpoznawczy sygnał e, bramy wysyłany do czytelnika no i chyba muszę się z tym pogodzić chociaż muszę ci powiedzieć e, że oczywiście tak jak w pierwszym numerze w, na początku e, ta układka jest zadrukowana jakimiś reklamami więc no nie jest tak źle. A także numer drugi bramy w takim razie no Myślę, że polecić to i tak warto, za każdym chyba razem, bo w brama raczej pnie się cały czas, widzę, że do góry. No może z tymi artykułami, skoro tak Michał mówiłeś, no warto by było trochę przetrzebić publiczkę i co? sprawić, żeby ci, że... była trochę, no właśnie taka bardziej wyszukana też momentami. Nie wiem, czy to dobrze, dobrze ja myślę. Czy też po prostu brama trochę idzie z ukłonem w stronę bardzo młodych ludzi i tego, co jest w aktualnym czasie popularne, co by też zainteresowało właśnie I dobrze myślisz i źle myślisz jednocześnie, powiem Ci tak. Ponieważ we wstępniaku, wstępniaku pana Ryszarda Brzezińskiego jest wręcz napisane, że... Oni sami zdają sobie sprawę z, z tego, że mają mało publicystyki i że po prostu chcą więcej osób, które pragną namówić więcej osób, aby pisały im te publicystyki, więc nie jest to tak, że oni idą w opowiadania, tylko wręcz... W, nie, nie, nie, nie, ja, nie ja wiem to że pomysł. Nie... Tak, jest to, jest to problem taki, że po prostu mało osób pisze publicystykę. Może warto to apel do naszych słuchaczy, że jeżeli macie jakieś teksty publicystyczne, dlaczegoż by nie zadeklarować się i nie napisać ich do bramy właśnie. Przynajmniej do no bramy, do magazynu, który trafia no, do sporej ilości czytelników i całe szczęście. No i oczywiście magazynu, który raczej, no, no, miejmy nadzieję, nie zniknie za kilka numerów. Oby. Ponieważ no, jest to bardzo dobrze wykonane pismo, widać, że mimo wszystko e, drogą, no może nie tyle chautniczą, jak, jak Horror Masakra, co właśnie taką mm, co właśnie taką nieeksperską, ale jednocześnie widać, że twórcy Bramy chcą zrobić pismo, które będzie pisem przez duże P, które będzie mogło pójść dalej i zyskać sobie rzesze nowych czytelników. Mają ambicje i chcą za każdym razem to pismo rozwijać. I Mam nadzieję, że im się to uda. Jak na razie im się to udaje. Każdy numer bramy jest lepszy od poprzedniego. Tak samo myślę, że w ostatecznym rozrachunku numer drugi jest lepszy od jednejki. I ta tendencja wzrostowa ciągle, ciągle idzie w górę, więc no warto by było, żeby dużo czytelników i dużo ogólnie osób, paręcy się piórem, e, zechciało także pisać publicystykę do bramy. Więc no jeśli tak, słucha tak. nas, nas ktoś, kto e, mógłby taką publicystykę pisać, to oczywiście namawiamy gorąco, piszcie do bramy. Brama potrzebuje Tak, bo my, my chcemy publicystyki. <laughs> Dokładnie. My jako odbiorcy, czytelnicy i twórcy do nagra z takich bramiach. W Misterium Grozy przychodzi mi pożegnać Was tego wieczoru i oczywiście zaprosić na kolejne czternaste wydanie. Miejmy nadzieję, że wydanie czternaste nie będzie już tak bardzo chaotyczne i poszatkowane jak to trzynaste dziś, no i wspólnie z Michałem będziemy tutaj w studiu mogli Was uraczyć wieloma, wieloma interesującymi ciekawostkami ze świata grozy i fantastyki. Życzę Wam więc spokojnego wieczoru, a Michał jeszcze ma dla Was polecankę, którą tradycyjnie będzie prezentował. Trzymajcie się, do usłyszenia. Przed Wami jeszcze Michał. W roku 1977 Dario Argento Wypuścił na rynek film Suspiria, czyli odgłosy. Film grozy produkcji włoskiej. Włosi, jak już kiedyś wspomniałem w Misterium Grozy, są naprawdę nieźle stuknięci i taki też jest ten film. A dzisiaj na dobranoc dla wszystkich słuchających tę trzynastą nieszczęśliwą audycję Misterium Grozy. Trzynastą część podjęcie za to, że byliście, jest właśnie temat tego filmu Suspiria Goblin. Temat, w którym przewija się cały rok 77, a wręcz całe lata 70. I jest to muzyka dosyć przeszukająca i także mimo wszystko kołysząca do snu. Dobrej nocy i szczęśliwych koszmarów.